Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym już drugim podcaście newsowym Blog konsolowiec.pl. Standardowo oczywiście tutaj Filip Cholewczyński. I Tomasz Doktorski standardowo niewyspany dzisiaj e, Tak, tak więc niewyspany mamy dzień, ale newsy mamy no całkiem rzeźkie e, Na początek może powiemy o czymś, co może zainteresować wszystkich fanów Nintendo Um, otóż um, mamy tutaj dwa zbieżne newsy, to znaczy um, od naszych kolegów z Wiem.pl um, mamy ponoć plotkę, że WihD pojawił się w 2012 roku, a drugi news, Tomku, to? Drugi news to zamieścił serwis neogo.pl i zapowiadają, że WHD nie będzie, możemy o nim zapomnieć. No, tak więc jeżeli oczywiście chcemy mieć prawdziwe i, i, i zbieżne z, ze wszystkim, co, co tylko dobre na tym świecie informacje o UHD, czyli powinniśmy zadzwonić pewnie do pana Reggiego. Ale jak ty uważasz, Tomku? Będzie UHD czy nie będzie? No UHD nie będzie, bo, bo podobno pan Reggie potwierdził, że firma nie jest gotowa na nowy sprzęt. Tak tutaj zacytowałem właśnie tego newsa z, z NeoGo, więc... Więc chyba nie będzie, no ale może powstanie AV2. Co? A co ty myślisz? Jaki, jakieś nowe kontrolery? Jakaś nowa rewolucja? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rewolucję, nie. Może po prostu wreszcie zaimplementują, nie będą żadnych małych dodatków Ala Motion Plus robić, tylko, tylko po prostu dadzą nam wreszcie kontroler, który będzie oddawał w pełni ten ruch ale ja, no, ja tam na żadne wodotryski jakoś nie czekam, dlatego że, że nie wydaje mi się, żeby Nintendo potrafiło przeskoczyć to, co ustanowiło u, ustanowi już Microsoft i Sony. No i, no i co? No, zobaczymy Zelda w HD, zobaczymy Super Mario Galaxy 10 w HD, no nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie jestem jakoś y, pozytywnie nastawiony do tego, bo, bo polityka Nintendo nic mi nie pasuje, ale kto wie, być może będzie. Nie no, no jak, jak wyjdzie Wii 2, no to muszą coś nowego oferować, bo nie będą aciągnięć tego samego. A znowu, jak wypuszczą coś podobnego, to wszyscy się będą śmiać, że to jest a dwa razy Wii z osk taśmą. No właśnie, no tak jak się śmiali, że, że Wii to jest taki no. ulepszony nieco genkiu No właśnie, więc coś muszą nowego nowe wymyślać, pamiętam tam już siedzą i kminią, co, a, a co z tym dalej zrobić, co, a co wymyśleć żeby było żeby znowu to produkowałem jak, naj, jak najwięcej pieniędzy. Tak, e, tak więc może na tym zakończymy tą sprawę WiHD i mam od razu e, związaną, bo tutaj oczywiście powiedziałem o, o szanownym naszym Reggie z Nintendo. E, mamy komentarz e, Reggiego na temat PlayStation Move, czyli oczywiście najnowszego kontrolera od Sony, e, nazwanego przez, przez graczy różdżką. No i Albo Reggie, dildo. Albo dildo. Chyba bardziej znana nazwa. <głos> e, można, można też tak. E, no i, i tutaj może zacytuję tylko takie fragmenty, które powiedzmy nieco mnie rozbawiły, bo, bo Reggie, który no wiemy, cały Nintendo jest nastawiony na kasę i tylko na kasę i wszyscy się śmiejemy, że, że, że robią tylko pieniądze, mm swoimi maszynkami, to tutaj jego cytat. Uwaga, Jeśli tutaj mówię, rzecz, jeśli chcą zapewnić obecnej grupie graczy nowe, nieznane wcześniej doznania, to 100 dolarów powinno zwracać uwagę, ale cały ten hałas o zdobywaniu nowych konsumentów musi być brany pod uwagę razem z ceną konsoli i wtedy, cóż, czy, te, czy dalej jest ona atrakcyjna dla klienta? Nie sądzę. Tak więc e, w ten sposób zamykam komentarz. E, tu wypowiedział się właśnie na temat e, ceny nowego kontrolera Sony, który właśnie ma nie przekraczać tych 100 dolarów, e, ale zauważył właśnie tą cenę, że, że nowi gracze będą musieli też kupić samą konsolę, która jest no, oczywiście dużo droższa od samego Wii, które kosztuje chociażby w Stanach 150 dolarów. No co ty na ten temat myślisz, Tomku? Ja myślę na ten temat, że to jest po prostu konkurencja i, i co innego mógł powiedzieć. A zestawy, a zestawy będą trzy, więc każdy znajdzie jakiś, jakiś zestaw dla siebie tego move'a, bo jeden chyba będzie same kontrolery, drugi kontroler z kamerką i trzeci, taki będzie? Pamiętasz, bo mi leciał znowu właśnie, ale wiem, że będą trzy. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy zapłaci tyle, ile, ile, ile, ile powinien. Jeśli chce oczywiście. No Tak. Znaczy ja generalnie w ogóle jakoś tak fenomen samego Wii też nie zrobił na mnie wrażenia, dlatego że wcześniej widziałem iToya i, i, i, i widziałem te wszystkie możliwości, więc, więc jakby powiedzmy kontrolery ruchu nie zrobiły na mnie wrażenia, ale no zobaczymy czy ten wielki był związany z Natalem i PlayStation Move um, jakoś, jakoś. No ale nie mów, że ten Move nie, nie, nie zrobił na tobie wrażenia. Dla mnie na, po tej konferencji naprawdę i to jest fenomenalne, co zresztą już, już pisałem na naszym blogu, że już sobie to wyobrażam, że żeby... końcu A to, czego najbardziej brakowało na Wii, czyli mul... apolodny multiplayer, osiągnięcia, proste gierki z PSN-a, to wszystko teraz będzie i myślę, że ten pomysł jest po prostu fenomenalny. No nie wiem, ja powiem szczerze, że na, na, na naprawdę nadal trzymam się standardowych padów i, i uważam, że no w tym leży jakby prawdziwa esencja rozgrywki. No. A grałeś wizję? Ale... Resident na... O4 na Wii. Tak, tak. Przeszedłem. Przecież I to szczerze, że... jest fenomenalne. Nie, to było fenomenalne, to prawda, ale z drugiej strony wyobraź sobie, że nie każdą grę możesz w ten sposób przecież. Nie, nie, nie w każdej grze możesz coś takiego zrobić. No jeżeli wyobraziłbym sobie... Um, dobra, może nie wymienię tej gry, bo znowu nazwiesz mnie fanbojem, więc powiem na, powiem na przykład o Gears of War, którego oczywiście nie ma na PlayStation, ale wyobraźmy sobie Gears of War, które mamy na um, PlayStation i, i gdzie gramy różdżką, to wydaje mi się, że naprawdę tutaj, no nie można tego porównać do gry na padzie. Co i... mi się wydaje, żeby się grało trochę wygodniej jednak. Oj, wiesz, nie wiem, naprawdę, dlatego, że sama przecież esencja pada to to, że musisz się nauczyć grać nim i, i, i później wymasterować po prostu to wszystko. Znaczy ja tutaj przy PlayStation Move jeszcze widzę ogromny potencjał, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju gry, strategiczne. Wiemy, że ten gatunek hmm. na, na konsolach właśnie to ma się nie za bardzo, więc teraz myślę, że to się zmieni. No bo PlayStation Move myślę, lepiej się przyjmie w takich bardziej hardkorowych grach niż Natal. Bo tam co no możemy tak. zrobić. To tak, to wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście może, może rozwinąć swoje skrzydła i pokazać na co, na, co, na co ich stać w Sony. No ale zobaczymy, czekamy do premiery, i, i, i wtedy zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. I, i, I czy będę mógł grać na swoim padzie i móc grać za sobą, która będzie po drugiej stronie trzymać tą swoją magiczną różdżkę. Ja na pewno kupię. Dobrze, ja też na pewno kupię, ale dopiero kiedy zobaczę, jak u Ciebie działa. Okej. Okay. Dobra, e, idąc dalej z tymi newsami, bo się trochę zagadaliśmy. No i dobrze. E, widzę, <śmiech> widzę tutaj, e, że jednak w Splinter Cell Conviction, które wystartuje na Xboxie 360 i na pc pececie, wyląduje może raczej, e, będzie grywalne demo. Sądząc po tym, co, co mówili wcześniej twórcy, czyli że nigdy dema nie będzie, to teraz chyba skłaniają się ku temu, żeby, żeby jednak po tylu latach czekania na nowego Splintersela dać nieco graczom a, wo, wolności, jeżeli chodzi o, o, o, no, o w, wybór może ich marki przed zakupem, czyli najpierw sprawdźmy jaka ta gra będzie a później dopiero ją kupimy. No i zobaczymy. Czy będzie to coś fantastycznego? Nie wiem, czy, czy chcesz w Tomku w jakiś sposób skomentować, czy nie? Znaczy skomentuję, że Polacy i tak nie dostaną, nie dostaną tego demka, bo pewnie trzeba, a będzie zastanawić 6box live, a jak my tego nie mamy. Chyba, że wyjdzie to po, po czerwcu, wtedy nawet czy może dostaniemy tego live'a, więc taki mój komentarz. Nie ma co się napalać. Tak. Nie, nie oczywiście, na... gra, a... oczywiście gra jest świetna no nie, i, i bardzo chętnie bym sprawdził to demko, ale w ramach apotestu i niechęci do Microsoftu nie, nie, po, nie, nie pobiorę tego demka. No, gdyby tylko było na PlayStation. No ale e, nie będą fanboju. Nie będąc oczywiście fanbojami, bo chciałem to właśnie zaznaczyć. E, a propos: Monkey Island stara, dobra przygodówka, którą zapewne pamiętasz tam z lat młodości. Tak, która była oczywiście na starym, poczciwym PC-cie, później wyszła w, w usłudze Xbox Live Arcade. Teraz pojawi się na PlayStation Network. No i cóż, ja ze swojej strony powiem tylko, że jestem w siódmym niebie, dlatego, że w tej nowej reedycji zachowany został stary klimat gry, a jest poprawiona tylko grafika, która po prostu dorównuje dzisiejszym standardom gier z PlayStation Network i Xbox Live. No i ja naprawdę bardzo się cieszę. To jest mocny kawał przygodówki i ja czekam i zacieram rączki. A nie wiadomo, czy będzie wsparcie dla PlayStation Move? Oj nie. nie Bo szkoda, by się przydało. A w takich grach właśnie by się przydało. Tak, to prawda. taki no. takich rzeczywiście. To tak, jeżeli chodzi o to, następna sprawa, bardzo ciekawa, jeżeli jesteście fanami zombiaków i nie możecie doczekać się kolejnej gry z nazwą Dead Rising, to cóż, mogę tylko powiedzieć, że Capcom stworzył bardzo zabawną reklamę mówiącą właśnie o tytule Dead Rising 2, czyli wymyślili lekarstwo na zombie no całą sprawę musicie sami sprawdzić sobie i wpisać po prostu lekarstwo na zombie um, Dead Rising 2. Ja tam podam linka pod podcastem, więc każdy będzie mógł zobaczyć. Tak, więc każdy będzie mógł zobaczyć, ale jest to naprawdę ciekawa sprawa i, i, i warto, żebyście rzucili na to okiem. I poza tym świetny sposób, żeby zwrócić na siebie uwagę, mimo iż chyba tytuł nie ma zbyt wiele do zaoferowania. No pomimo tam zabawą, zabawą mieszania broni ze sobą. To, to no. tak, jeżeli, jeżeli chodzi o mnie. E, no i dalej, e, najnowszy Tomb Raider, e, czyli tak jak mówiliśmy ostatnio o Larze Croft i, i Guardian of Light, czyli coś, co ma być takim spin-offem od serii Tomb Raider i e, ma być konkurentem dla fenomenalnego Shadow Complexa. Tak, i teraz już się wyjaśniło, właśnie wtedy tak się zastanawialiśmy, czemu nie ma Tomb Raidera w tytule. Teraz już się to wszystko wyjaśniło. Tak. Teraz, teraz już wszystko wiemy, że po prostu to jest taki mały spin-off i tutaj będziemy mieć rozgrywkę głównie kopową, bo będą tutaj dwie postacie. Będzie i Lara Croft i jej kolega, który jest, no chyba jest majem z tego co wiem, czy, czy, czy jest jakimś, no takim jakimś zawadi zawadiakom z dzidą. Um, no i, i ostatnio na Facebooku, wszyscy kochamy Facebooka, um, na Facebooku jeden z twórców gry, E, jeden z szefów e, ekipy tworzącej Tomb Raidera e, powiedział, że spokojnie, że też tworzymy obecnie dziewiątą część Tomb Raidera i fani Larry Cross naprawdę nie muszą się bać, że ten Guardian of Life to tylko mały taki spin-off, który wyląduje właśnie w usłudze Xbox Live Arcade i e, no i PlayStation Network. To już było dziewięć, a część tego Tomb Raidera? No tak, to Mój ma być właśnie... Boże, ale aparatę, taś... tak taśmociąg. No straszny taśmociąg, jakby nie patrzeć. Odgrzewany koplę. <grybujesz> I te pierś. rary. <grybujesz> Zawsze przyciągają graczy. Zawsze, szczególnie kwadratowe z pierwszych części. Tak, to ja szczególnie. Najwięcej uroku. Um, no tak, to Tomku, co, co, co ty przygotowałeś, jakie newsy? Ja przygotowałem newsy... Może mało ciekawe. W tym tygodniu jestem taki ospały i w ogóle wiecie. Dobra, nieważne. Uncharted 2 na PSP podobnież ma się pojawić. Co się śmiejesz? Nie, cieszę się, jupi. A my się śmiejesz, że jestem taki padnięty. dobra, nieważne. Uncharted 2 na PSP w Dog się. Powiedział, że bardzo chętnie by zrobili, tylko znaczy oni nie, gdyby ktoś zrobił za nich to będą chętnie użyczą licencji i, i w ogóle, i w ogóle. No nie wiadomo, czy ktoś się znajdzie. No jeżeli Le... będą to to na pewno. Na PSP! Nie no, śmieję się oczywiście. Um, tak, ale, ale jeżeli chodzi o, o PSP i, i Uncharted 2, to mogłoby być to naprawdę niezła sprawa. No mogliby stworzyć nawet takiego spin-offa właśnie, tak jak Ala Lara Croft, tylko z Drake'em w roli głównej, tylko właśnie ciekawe czy ktoś się tego podejmie, czy nie. No, no byłoby ciekawy, na pewno by sprzedaż trochę poszła do, do góry. Oj, to I, I to renty by miały. <laughs> Transfery dobre. Okej. Okay. Okay. Jak dalej z newsami? Okej, okay, dalej z newsami, co tu jeszcze zostało? E, nowe Red Faction. Ty ostatnio grałeś. a Cieszysz się, że będzie nowa część? Tak. No, jakoś nie jestem, nie jestem w jakimś super nastroju co do, co do kolejnej części Red Faction, ale. Okej, no, okay, no fajnie, fajnie, że będzie. Ta też jest fajna, ale, ale nie jestem w jakimś siódmym niebie. No, nowa część podobno będzie w marcu 2011. Biorąc pod uwagę jeszcze kilka opóźnień i zmianów o terminu, więc pewnie gwiazdka 2011. <grywka> Zagramy w nowy Red Faction. No, czyli miejmy nadzieję, że będzie super silnik grafiki, że będzie jeszcze więcej rozwalania, a jeszcze od siebie tylko dodam, że podobno 80 czy 90% gry ma się, um, ma się rozgrywać w podziemiach. Więc jeżeli e, cała gra ma się rozgrywać w podziemiach i będziemy mogli niszczyć wszystko, to ja się tak zastanawiam, czy gracze nie, mo nie będą mogli całej ziemi po prostu znieść, czy tam całego Marsa, nie wiem, gdzie tam będzie... będzie, będzie no, to by było te... sympatycznie, powiecie takie ok. Ta kreta. Oj tak. Korytarze to... ryć. Tylko oczywiście, no właśnie takie rycie, korytarze, no nie wiem, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że coś z tego ciekawego wyjdzie. No i co tam dalej jeszcze mamy? Bo no to już chyba ostatni news, tylko co, co, co wiem. A propos silniku, jeszcze do gry, to właśnie tutaj taki news na gamikaze.pl, że hmm. Gadowol 4 ma być na tym samym silniku co Gadowol 3. I podobno Gadowa 3 wykorzystuje jakieś 50-60% tego silnika. Więc jak. jak zwykle prze, a przechwałki twórców nie, nie znają granic. No tak. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak myślisz? Będzie gadowa 4 czy coś, jakaś inna seria może. Jeżeli chodzi o God of War 3, to jestem w stu przekonany, że to już jest ostatnia część przygód Kratosa, dlatego że trylogia zostaje zamknięta i to chyba miała być od samego początku trylogia. I ja tutaj nie chcę nic spoilerować i nic nikomu mówić z osób, które jeszcze nie kupiły najnowszego God of War ani nie grały, ale no kończy się ta seria teraz na tej trzeciej części. A jeżeli chodzi o grafikę, no to szczęka opada nawet z każdym filmikiem, który można obejrzeć. Fani Shadow of the Colossus, fani Uncharted, fani Dante's Inferno i straszliwej bajonety, której się boję, mogą od razu łapać za, za Kratos'a i, i razem z Bogusiem Lindą lecieć na Olimp, żeby wyrżnąć wszystkich bogów. No jeżeli chodzi o silnik grafiki, na pewno gdzieś go wykorzystają i wydaje mi się, że na pewno w swojej najnowszej produkcji albo być może nawet w jakiejś produkcji, innej produkcji, tylko że też od Sony wydaje mi się, że możemy zobaczyć jeszcze ten silnik w akcji. No na pewno go zobaczymy. Dałem jeszcze takiego newsa na koniec, takiego trochę niespodzianka. Nie wiem, czy widziałeś na PS3 site news pod tytułem Gradu 3 bez zakończenia. Widziałeś? ojej, nie widziałem, to przyznam się. Przyznam się, że rzuciło mi się w oczy, ale nie, nie, po, nie popatrzałem. To ja może przytoczę, że to spętała się burza e, po tym, jak e, jeden z twórców przyznał, że epilog, epilog został wycięty z ostatecznej wersji gry i być może ujrzymy go w, w formie DLC. Uła. Jak Ci się taka praktyka podoba? To już o druga Jezu. po Prince of Persia. Tak, właśnie gra. od razu Prince of Persia <laughs> przyszła mi na myśl, e... Gra, która no ani mnie nie zachwyciła, jestem wielkim fanem Prince of Persia, a, a ta ostatnia część to była dla mnie jakaś porażka, może dlatego, że nie można było zginąć, e, ale ten właśnie epilog i, i to do powiedzenia historii na koniec, jeżeli kupimy DLC, no czegoś takiego się nie robi. To jest naprawdę świństwo i nie ja rozumiem, jeżeli daliby jakieś nowe skórki tego Kratosa, jakieś dodatkowe misje, jakieś areny, coś tam, jakieś inne bzdurki, ale robienie epilogów to jest chamskie, dlatego że już niedługo chyba skończy się w ten sposób, że będą nam dawać scena po scenie e, te wszystkie e, te wszystkie gry, które będą wychodzić i wyobraźmy sobie takie Modern Warfare albo Bad Company, bez tego. Bez możliwości przejścia tej gry, tylko kupowania DLC. Przejdziemy jedną misję, musimy kupić DLC, żeby mieć drugą, i tak dalej, i tak do samego końca. Obrzydliwe świństwo i takiego czegoś się nie robi. No właśnie, a jeszcze mnie zastanawia czy, te, czy ten epilog w ogóle nie jest na, na płycie od razu. Tylko tam się ściąga potem, pewnie w postaci DLC się ściągnie jakiś mały klucz, kilko, a kilkobajtowy, i odblokuje się zawartość to już naprawdę jest normalnie hamstwo do potęgi. No tak. Kupujemy coś, a co na, na płycie jest i później jeszcze raz musimy za to płacić, żeby odblokować. Nie podoba nam się taka praktyka i będziemy to... Tak, i tutaj popieramy tylko Bioware, który regularnie tworzy dodatki do Mass Effecta, do, do Dragon Age'a i po prostu no, rozwijają główny wątek jakoś ale, ale oczywiście nie, nie tworzą tutaj DLC, które, które są po prostu epilogami. Czegoś no. takiego bardzo nie lubimy. Bardzo no właśnie. No właśnie. I tak. cóż, to chyba wszystkie newsy, chyba, że masz jakąś o niespodziankę jeszcze. Eee, błab, błab, błab. A tu cię zaskoczyłem, haha, A. tylko ja mam niespodzianki. <susurzy> <głos> nie ma niespodzianki. Eee, nie, z mojej strony niestety nie mam niespodzianki. Buu, nie przygotowałeś się w tym tygodniu. A. No nie, nie. Um, no znaczy to oczywiście mógłbym tam o jakichś tam durkach pogadać, ale wydaje mi się, że nikt by nawet tego nie chciał słuchać, więc, więc nie ma sensu to był nasz drugi podcast newsowy, czekajcie oczywiście z niecierpliwieniem bo już niedługo pojawi się także nasz normalny podcast i nadal prosimy was, żebyście w komentarzach pomogli nam z nazwą tego podcastu, bo cały czas po prostu nazywa się podcast główny i komentujcie, bogamy, komentujcie, bo to jest naprawdę tak. dla nas ta motywacja niesamowita i to jest ta, ta motywacja i prosimy Was, żebyście nie tylko komentowali właśnie nasze podcasty, ale komentujcie też proszę nasze newsy, żebyśmy wiedzieli, że chociaż czytacie je. Bo newsy, pelietony i wszystko, wszystko, wszystko. Wszystko. Naprawdę będzie nam bardzo miło, będziemy Wam bardzo wdzięczni będzie oczywiście tego materiału dużo, dużo więcej, jeżeli zobaczymy, że naprawdę chociaż te dwa, trzy komentarze znajdą się pod każdą naszą pracą. Naprawdę to nam bardzo pomaga i, no i będziemy wdzięczni. A już wkrótce szukujemy dla Was niespodziankę, ale to już był, a była zapowieść, tym chyba podcaście, w podcaście drugim chyba, tym zwykłym, no nie? Tak. tam zapowiedzialiśmy. Tak. Dwa, dwa, dwa. Nasz tajny projekt już się rozwija coraz bardziej, więc niedługo, niedługo premiera. Poczekajcie jeszcze troszkę. Tak, Niedługo premiera, zobaczycie, szczęki Wam opadną, a do tego czasu komentujcie i, i, <śmiech> i mamy nadzieję, że, że nie nudzimy Was i, i że jakoś dajemy radę. Tak więc pozdrawiamy Was raz jeszcze. Tutaj blog.consolowiec.pl No i zapraszamy do słuchania. I komentowania. Komentowania. <laughs> Okej. Okay. To w takim no. razie do, do usłyszenia w, w podcaście głównym. W ty, a w tygodniu jakoś się ukaże, chyba wtorek, środa. Z, a zobaczymy jeszcze. Tak. No to, to wszystko dobra. na dzisiaj. Cześć. No hej.